W poprzednim odcinku przedstawiłem mój punkt widzenia na latające strzały oraz latające trójkąty na niebie. Dzisiaj zajmiemy się tematem głównym, można powiedzieć, jaki? No znowu UFO. Niezidentyfikowano obiekty latające popularnie nazywane latającymi talerzami. Widział je ktoś? Kiedyś? To dobry temat, kiedy nie ma o czym gadać. Ale co, jeżeli istnieją naprawdę? I nie są z pozaziemskich światów, tylko z Ziemi. Wyprodukowali je genialni konstruktorzy. A... Co, jeżeli zaczęło się tu w Pradze? 420 tajemnicy, UFO, a sprawa czyska. Může powiedzieć, ja już nie płacę. Na początku małe podziękowania. Chciałbym podziękować panu Stanisławowi Motlowi z Czeskiej Telewizji Praga za udostępnienie kilku materiałów. Panu inżynierowi Petrowi Wokaczowi, który jest specjalistą na Wydziale Inżynierii Nuklearnej i Badań w pracy, Panu Iwanowi Makerle, z Wydziału Inżynierii w Pradze oraz e, także chciałbym podziękować panu Ludzkowi Maciejczkowi, e, który jest historykiem lotnictwa i wydał bardzo fajną książkę pod tytułem Chebska Ksilla". O tej książce jeszcze opowiem. Tyle podziękowania warto by było zacząć od jakiegoś opisu więc w moich notatkach dużo ich mam w moich notatkach możemy przeczytać coś takiego jest to z dziennika ucznia lotnictwa Luftwaffe Hansa Mejera rozległ się wysoki piszczący dźwięk silnika talerz lekko się uniósł i odleciał południowo-wschodnim kierunku Miał około 6 metrów średnicy. Na środku miał małą kabinkę w kształcie kropli. Ten latający dysk zaobserwował Hans Meyer w sierpniu 1944 roku, a było to w Pradze na lotnisku Gbeli, które funkcjonuje od 1918 roku. Posłuchamy teraz wypowiedzi Pana Petra Wokaciu. Kiedy spojrzymy na obrazek, na obrazek tak, jest przed tutaj nami, przed nami pięć, pięć hangarów, tam, tam z tyłu, a tutaj, a tutaj jest to miejsce, miejsce gdzie odbywał się pierwszy start dyskowego aparatu. Jest to niewiarygodne. Latające talerze nad Pragą. Czy jest to w ogóle możliwe, aby fenomen UFO, który... Ludzkość uważa za wytwór cywilizacji, miał swoje początki w Czechach? I czy naprawdę latające talerze i inne tajne bronie miały pomóc niemieckim nazistom wygrać II wojnę światową? Czeski publicysta Iwan Makerle opowiada, że często słyszy się, że wytwarzano tzw. Flubszaibę które były w formie latających talerzy z pionowym startem. A między badaczami tajemnic, a ufologami istnieją, krążą takie fantastyczne wiadomości o tym, że wyprodukowano około 40 talerzy typu Haunebu, które miały średnicę 20 do 40 metrów, zależy od modelu. Napędzane były cudownym motorem austriackiego wynalazcy Schauberga, który... Ten motor likwidował grawitację. Oczywiście, gdyby to była prawda, tak po tych 60 latach po wojnie byłoby to w życiu. Prawdą jest, że Niemcy mieli bardzo interesujący projekt, który technicznie był wykonalny. A był to projekt tak zwanego oskrzydlonego koła. Konstruował to Shriver i Habermore. Shriver mieszkał w Hebie, miejscowości obecnie znajdującej się przy granicy ciosko niemieckiej. Czy pobyt Schriwera w Hebie był związany z latającymi talerzami? Na to pytanie przynajmniej spróbuje odpowiedzieć Ludziek Matejczyk, autor książki Hepska Krzydla. Opowiada się, jest taka legenda, że w podziemiach pod Hebem, pod tą fabryką, była wielka produkcja latających talerzy. Twierdzi się, że Niemcy wysadzili wejścia i dziś te wejścia są niedostępne. Więc czy jest możliwe, żeby akurat na tym hebskim lotnisku kombinował coś Rodolf Schriever? Tutaj naturalnie musiał latać. Dlatego, że w Hebie był od roku 40 aż do 42 lub też początku 43 roku i był tam na stanowisku głównego pilota tej fabryki. Swego czasu pan Matejczek dostał od miasta Heb finansowy grant. Tak więc wraz z przyjaciółmi, używając nowoczesnej techniki jak georadary, zaczęli przekupywać się do tych hipotetycznych, hepskich podziemi i rzeczywiście coś odnaleźli. To były pomieszczenia, które służyły do wejścia z fabryki. Znajdowało się wszystko, co możliwe. Był gabinet lekarski, archiwum, była tam centrala telefoniczna. Wielka podziemna fabryka to jednak nie była. Ale badania jeszcze się nie kończą. Tak samo jak nie kończy się badanie działalności na terenie Hebu Rudolfa Schrieffa. Podczas oglądania projektu latającego skrzydła inżyniera Schrieffa, to akurat macie jako miniaturkę do podcastu, można zauważyć postać człowieka w centralnej części obiektu. Tak, tak, jest tam narysowane, jak stoi na środku jakichś sterujących drążków, w centrum tego pierścienia. Ewidentnie widać, że tutaj ten pierścień nie ma coś, jakby łopatki, które się pochlały. Także Rudolf Schriever nad rozwojem latających talerzy rzeczywiście pracował. A co więcej, jego model jest podobny do tego opisanego przez ucznia lotnictwa, Franza Meyer. Ludek Maciejczek wydał w roku 2006 książkę Hebska Krzydla, o której wspomniałem, czyli Hebskie Skrzydła i mimo małego nakładu, 5000 egzemplarzy, udało mi się tę książkę zdobyć. I znów zaznaczam, że nie jest to żadna sensacyjna ciekawostka. Książka bowiem jest monografią pierwszego lotniska na czeskiej ziemi w mieście Heb od czasów Austro-Węgier poprzez okres, kiedy znajdowała się tam nasistowska fabryka lotnicza aż po czasu obecne. W książce Maciejczek wspomina, że w Chebie testowane były modele niekonwencjonalnych samolotów z okrągłym ratującym skrzydłem, napędzane małymi silnikami rakietowymi. No tak, te rakiety były motywaty, na obwodzie tego pierścienia, nadawały to to, to to pierścieniowi ruch obrotowy. Czy rzeczywiście tak było? Odnaleziono świadka. Pana Urbana. W 1945 roku miał 15 lat. Uczył się elektromechaniki, a z rodziną mieszkał w praskich wysokach. Latający dysk widział wraz ze swym młodszym bratem. Było to w marcu 1945 roku i znajdowało się w okolicy lotniska Kebeli w Pradze. Tutaj siedzieliśmy i patrzyliśmy w kierunku przesieki, na letniany, a raptem to za tymi topolami wyleciało do góry. Pomału. Zrobiło kółko nad polami I widzieliśmy to jakby w połowie tych pól Później wróciło to nad hangary Zawisło W powietrzu nad tymi dachami Potem dźwięk silników zaczął narastać Piszczało tak, że prawie nie było tego słyszeć I raptem wzniosło się do góry I zniknęło Wygląda to wiarygodnie Ponieważ pan Urban. Ten obieg widział w roku 1945 i narysował to, co widział, a w roku 1945 przecież o latających talerzach się w ogóle nie mówiło, czy też o UFO, jak to chce. Mówiło się, no, pan Urban mówił o dziwnym samolocie, albo o samolocie, który zamiast skrzydeł miał powierzchnię, dysk. Pod koniec wojny w wyniku bombardowań Praga przestała być bezpieczna, a podczas jednego z niszczycielskich nalotów amerykańskich bombowców zginęło kilkuset prażan, w tym matka i brat, pana Urbana. Wkrótce potem Rudolf Schriever opuszcza Pragę i dostaje się do Amerykanów. Co się stało z jego projektami? Ewentualnie z gotowymi modelami? Albo już całkiem zrobionymi latającymi dyskami. To oficjalnie odtajnił w 1953 roku ówczesny szef produkcji lotniczej protektoratu Czech i Moraw, inżynier Georg Kleine. Posłuchamy, co na ten temat ma do powiedzenia Ivan Makedle. Stwierdził, że był podczas prób w powietrzu, że były wspaniałe, że ten Flugscheibe, ten latający dysk, w ciągu trzech minut wystartował, wyleciał na wysokości 12 kilometrów, a potem poruszał się horyzontalnie z prędkością 2200 km na godzinę, czyli dwóch machów. Co wygląda rzeczywiście, że jest to prawda, da się w to uwierzyć. Ale my... Powrócimy do Rudolfa Schriwra. Wspólnie z wieloma innymi czołowymi specjalistami, włącznie z konstruktorem rakiet śmierci V2 zabijających cywilów w całej Europie, Wernerem von Braunem, znalazł się w USA. Chodziło o akcję Spinach, o akcję Paperclip. Operacja Peckert była operacją, na podstawie której zgromadzono największej mózgi. Ci ludzie byli przewiozieni do Stanów Zjednoczonych, a tam umożliwiono im pracę pod nadzorem nad swoimi konstrukcjami. I tu pojawia się pytanie. Ernest von Braun stał się w Ameryce prominentnym naukowcem, aby później jako kierownik kosmicznego projektu Apollo wysłać Amerykanów na księżyc. Shriver wraca ze Stanów Zjednoczonych z powrotem do Niemiec. I nikt nie wiedział dlaczego. I to wygląda, trochę będę spekulował, że w tej całej sytuacji jedna jest dziwna rzecz. Jeżeli ktoś jest konstruktorem lotniczym i interesuje się lotnictwem całe życie, to jest to po prostu serdeczne powiązanie, od tego się nie da uciec. A ten człowiek po powrocie ze Stanów stał zwykłym szoferem u amerykańskich sił okupacyjnych. W tej Ameryce musiało się według mnie coś stać. Nadzoru, nieco stać, co, właśnie to... co Shrivera odsunęło od dalszych wszystkich czynności w specjalizacji lotnictwa. No i następna ciekawostka. Akurat w dobie, kiedy Shriver pracuje w Stanach Zjednoczonych, w tym kraju pojawiają się pierwsi świadkowie, którzy nad pustynią Nevada widzą latające talerze. Czy były to konstrukcje Rudolfa Schrödera? I to może prowadzić do spekulacji. Posłuchajmy inżyniera Petra Bokacza. To był fantastyczny kamuflaż. Dlatego, że pojawili się kosmici, latający latające talerze, coś, czego tutaj nie było. A gdyż są to kosmici, to mogą wszystko. Umieją wszystko, więc mogło się produkować to dalej. Ludzie mówili, widzieliśmy takie dziwne latające talerze. To jest znana że Już w 1947 roku w Roswell rozbił się talerz latający. Pytanie jest, czy w ogóle spadł, czy został zastrzelony, czy było to awaryjne lądowanie. Tego nikt nie wie. Faktem jest, że Stany Zjednoczone zaczęły się mgliście wypowiadać za Zaczęła się zimna wojna. Było już o tym, że w chebskich podziemiach fabryki było przed archiwum. Może zostały tam jakieś dokumenty, które prowadził Shriver. Co się w ogóle z tym archiwum stało? Ludek Maciejczyk. Kiedy fabrykę obsadzili Amerykanie. Przez miesiąc albo dwa było zupełnie dostępna, wstęp był zabroniony komukolwiek, potem udostępniono wstęp, a dopiero gdzieś w 50-tych latach, kiedy zaczęły się tam gnieździć poszczególne firmy, przynajmniej do tych pozostałości, które po nalotach zostały, i częściowo zostały naprawione, potem archiwum zostało wywiezione, a postępowano w nim w taki sposób, że po prostu to, co w archiwum się znalazło, wysypało Bywano do lejów, które pozostawały po bombach, a na to sypano gruzy. Także archiwum znajduje się wszędzie w koło. Rudolf Schriever umarł krótko po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Stało się to nagle, a miał wtedy tylko 44 lat. Ktoś może się zapytać, jeżeli Amerykanie rzeczywiście mieli tę, Talerze. Produkowali je, testowali, dlaczego nigdy nie zostały użyte w boju. Dlaczego do dziś USA oficjalnie milczy. Mam wrażenie, że dlatego, że silniki odrzutowe były szybsze, no i były śmigłowce, te potrafiły stać w miejscu. Ta technika może gdzieś... Ciężko powiedzieć, jeżeli się nie wie, co było dalej, był ale e... myślę, że do tej technologii wojowej po prostu nie pasowała. Historia II wojny światowej na pełno hmm. dziur. I momentami, badając, no, szumne określenia, ale no, badając coś, co nas akurat zainteresuje, jakiś bardzo wąski fragment, bardzo często zdarza się tak, że trafiamy w próżnię. I tą próżnię niestety, jako zwykli szarzy ludzie, nie jesteśmy w stanie wypełnić. Jesteśmy tylko pasjonatami. Ja chciałbym odpowiedzieć na kilka rzeczy, które znalazły się w komentarzach do poprzedniego odcinka pod tytułem Ufojcie, ludzie, żeby tak Przemek nie miał żadnych obiekcji, że jak to napisał, Szkoda, że autor nie bierze udziału w dyskusji lub nie odnosi się do komentarzy w odcinkach. A właśnie, że się odniósł A co? Zwykle śledzę uważnie, kilka razy dziennie sprawdzam, czy też ktoś skomentował któryś z odcinków. Jest to naprawdę bardzo ciężkie na podcast, bo skubańcy mają zablokowaną opcję powiadomienia o komentarzu mailem więc wchodząc w zakładkę, pierwszy odcinek zerowy ten pilot na granicy i tak po kolei sprawdzam, czy czasem ktoś czegoś nie napisał znalazłem w ten sposób właśnie jednego ze słuchaczy nowego pozdrawiam go zapomniałem imię, przepraszam, nie będę w tym momencie wertował, który ten słuchacz no, zaczął słuchać dzięki poleceniu Roberta Kesslinga oczywiście także pozdrawiam i Zaczęło mu się to podobać. Ja naprawdę czytam te rzeczy, które do mnie piszecie. Nie jest to jakiś szeroki odzew, ale jak mówiłem, u mnie nie chodzi o żaden feedback, że pisać głupoty, nie wiem. Jakieś inne... No, tego nie musicie. Po prostu. Jeżeli macie jakieś pytanie, naprawdę można napisać. Obiecuję, że się ustosunkuję do tego. No, czas nie stanie. Niestety, ja... Troszkę, troszkę mam wyjazdów teraz, w tą niedzielę będę w Pradze, a no w Pradze będę głównie po to, żeby spotkać się z Przemionem, z Hochlandera, no ale nie tylko. Przy okazji jeszcze obskoczę kilka fajnych rzeczy, które potrzebne i są także dla podcastu. Bardzo mi się podobał odzew, spodobał odzyw Gurana, osoba, która... Ja bardzo cenię, a widzę, że jestem także przez Górala słuchany i góra walnął mi takiego fajnego komentarza. Cytuję, a co redaktor szanowny powie na historię znaną szerzej, a mianowicie zdarzenie z 1978 roku, gdzie rolnik pan Jan Wolski ze wsi Emilcin spotkał, jak mówił, obcych i nawet znalazł się w ich dziwnym pojeździe. Historia była głośna swego czasu. Nawet nie tak dawno słuchałem radiowego archiwalnego wywiadu z panem Wolskim. Góralu, Góralu drogi. Archiwum e, nagrania, właśnie wywiadu z Wolskim z 1978 roku, bo bardzo łatwo to obliczyć. Wiedząc, w którym roku się Wolski urodził, ja teraz akurat zapomniałem, ale w każdym razie kiedyś to liczyłem i akurat wyszło na to, że w momencie wywiadu on mówił, że ma 71 lat. Po dodaniu sobie 71 do, do liczby, do daty urodzin, do roku urodzin wychodzi właśnie 1978. Ci, którzy nie słyszeli o co chodzi właśnie z Janem Wolskim, zapraszam na podpodcast który ukaże się zaraz po tym odcinku. Będzie to troszeczkę oczyszczone z szumu, bo naprawdę nie idzie tylko słuchać nagrania, które trwa dwadzieścia kilka minut. Jest to właśnie wywiad przeprowadzony z Janem Wolskim w 1978 roku. I chciałbym zaznaczyć, że Wolski sam na początku mówi, że nie wie, czy byli to kosmici. Reszta rzeczy jest bardzo fantastyczna. Ja kiedyś naprawdę łykałem jak młody lęszcz wszystkie informacje UFO. Kwestia wieku, taki wiek. Z postępem lat tych krzyżyków, które mam na karku stałem się bardzo sceptyczny. I nie mówię, że czegoś takiego może nie być. Tak samo jak właśnie wspomniane Roswell. No to... 1947 rok, akurat dziwny obiekt rozbił się w blisko miejscowości Korona bliżej niż Rozwal. No, tak. Rozwój było większe miasto i chcecie posz... poczytać coś o rozwal. oczywiście polecam Google i tam możecie sobie dziwne rzeczy się dowiedzieć, a dla wszystkich polecam książkę ja ją czytałem niestety w oryginale i zapomniałem, jak się nazywa autor, ale w każdym razie książka nosi nazwę Dreamland. I tu chodzi o właśnie tą strefę snów, o strefę 51. Pisał to jakiś właśnie specjalista, jakiś inżynier lotnictwa. Odnosił się do różnych, różnych obiektów, jak to wszystko wyglądało, co było badane właśnie w strefie jeziora Grum w Nadradzie. A, kochani, nie wszystko złoto, co się świeci. Nie wszystko, co świeci u góry, błyska to UFO. Większość z tych pojazdów są dziełem ludzkich rąk. Znanymi, bądź też na odwrót, nieznanymi nam powszechnie. Zawsze, zawsze pojawia się mały margines, że coś, co widzimy, może być niewytłumaczalne. Że niekoniecznie jest to planeta Wenus, albo niekoniecznie jest to, nie wiem, jakiś dziwny dysk rzucony przez kogoś, a trzeba tylko pamiętać o tym, żeby, kochani, być obiektywnym. Żeby postarać sobie wszystko wytłumaczyć w sposób racjonalny. A kiedy racjonalnie nie da się wytłumaczyć, no to pozostaje to niewytłumaczone. Podziwiam ludzi, którzy zajmują się tymi rzeczami, chociaż dla niektórych jest to rzeczywiście sposób nabijania sobie portfela mocną, grubą walutą. My możemy sobie tylko spekulować. Ja mówię, żadnym specjalistom w tej sferze nie jestem. Ale jestem myślącym człowiekiem. I życie nauczyło mnie. Kojarzyć niektóre fakty. A jeżeli czegoś nie wiem, to po prostu zaczynam grzebać i grzebać i jeszcze raz grzebać. W wywiadzie z panem Wolskim, który będzie, jak mówiłem, w tym pod podcaście, posłuchajcie sobie dokładnie opisu postaci. Ja już powiem, że to są osobniki w wysokości metra 50 tak około, które mają błony między palcami i przy nogach prawdopodobnie. wyglądałem jakby byli ubrani w akwalungi lorkowskie, a ogólnie mają zielone ręce i zielone twarze otrzymają jak Chińczycy i mówią w bardzo szybki sposób, jak to pan Wolski powiedział, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. No dziwne. Czy pasuje wam to do opisu jakiegokolwiek kosmity? Znanego tego opisu z różnych źródeł pseudonaukowych. No nie cholery. Szaraki zwykle są opisywane. Szare ciało, długie palce, żadnych płetw, duże... Oczy w kształcie migdała koloru czarnego. No tak to wygląda. Jeżeli chodzi o bliskie spotkania trzeciego stopnia, czyli wtedy, kiedy już doszła interakcji, doszło do interakcji obiektu latającego z Ziemią, a także z żywym człowiekiem, tego no troszkę to specjaliści opisują. Ja... Polecam się udać do internetu i poczytać troszeczkę o projekcie Blue Book, błękitnej Księdze, Niebieskiej Księdze, o projekcie Uraza. I jak rząd amerykański, część rzeczy tłumaczy. Bardzo fajne wypowiedzi są specjalisty do spraw właśnie, przestrzeni kosmicznej, to był Allen Hynek bodajże. I on brał udział w projekcie Blue Book i tam wiele tych przypadków zgromadził, które były no niewytłumaczone. Więc przy wąskim no, proszę zwrócić uwagę na opis pojazdu, który tam się znajdował. A przede wszystkim, jak e, bardzo mi to zdziwiło, dziwi, że Hmm. kosmita w tej wypowiedzi Wolskiego, kiedy mu skoczyli na wóz i dojechali do pewnego miejsca, wszystko oczywiście na migi pokazywali, to wszystko usłyszycie, ale, ale no chciałbym się do tego odnieść, że kosmita pomógł mu, czy ten człowiek po prostu dziwny Chińczyk, ja nie mówię kosmita, bo Wolski nie użył nigdy słowa kosmita. I hmm, złapał zalejce ten, ten Inny człowiek, ten zielony, mały, metr pięćdziesiąt metr wzrostu, złapał zalejce, ściągnął to lejce, żeby konie, konia zatrzymać. Bo Polski jechał wozem. Jasna cholera, no wiedza niesamowita, no ściąga się lejce. Proszę posłuchać jeszcze opisu obiektu w środku. Ile osób tam było? Wielkość obiektu pół autobusu. Jak to, jak to wygląda zapraszam na ten podpodcast na wysłuchanie właśnie opowieści pana Jana Wolskiego który ukazał się równocześnie właśnie z tym odcinkiem a wszystkich zapraszam na następny odcinek właściwy dotyczący trzech głównie Pragi no i przede wszystkim historii. Cofniemy się do 1949 roku. Tak, mniej więcej. I opowiemy sobie o olbrzymim pomniku. O największym w Europie pomniku Józefa Stalina, który stanął w Pradze i po którym obecnie nie ma śladu. Został tylko cokolany. na co kola jest w tym momencie. Co innego. 420. I prowadzący ten podcast Robert Kamaszyn. Dziękuję. Komentarze, jeżeli chcecie, zostawicie, Jeżeli nie, nie musicie. Wcale się nie obrażę. Niech moc będzie z Wami. A dla Was... zespołu Evoque Bill w piosence pod tytułem Sieć o, nie dajmy się złapać Sieć tego co różne propawce piszą Trzymajcie się co tě pomotává na doživotí. Polovina mapy víš, potřeba je celá, když? Tě to nutí síť kolem celého těla, co tě pomotává na doživotí. Polovina mapy víš, potřeba je celá, když tě to nutí nestát jít a, a nadechnout se nad ladinou. A pak to nejde No a pak to nejde A je to jako síť kolem celýho těla Co tě pomoct dává na do životí Polovina mapy víš, potřeba je celá Když tě to nutí, nestát ale jít A nadechnout se nad hladinou Nadechnout se nad hladinou Nadechnout se nad hladinou Zase nadechnout se na hladinou, anebo se utopit. Vějí se když všichni o tom ví. A pak to přijde, tak to neumírá. A příznaky jsou takový, vrmi tlakový. Když sníh tuší, že buší pro tebe, do tebe se dostat. A pak to přejde. Nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy nigdy to nigdy nigdy to że to nigdy Na do co tě omotává motawa? Na do na do co cię motawa? Na do na do co cię motawa? Na do na co Na